Zakończymy nasze spotkanie sprzątnięciem po agapie. Ale zanim dojdziemy do sprzątnięcia po agapie, będzie agapa, czyli wspólny poczęstunek. Przedtem jednak będzie jeszcze wieczerza pańska, czyli łamanie chleba i picie z kielicha. Przedtem jednak będzie teraz to, czym ja się zajmę, czyli dzielenie się słowem, które mam nadzieję pomoże nam lepiej przygotować się do udziału w stole pańskim. I pomoże nam lepiej rozumieć, Boży plan, zrozumieć, co takiego Jezus miał na myśli, kiedy aranżował tą wieczerzę sederową, nazywaną przez chrześcijan ostatnią wieczerzą. Ostatnią na tej ziemi spożytą przez Jezusa, zanim będzie ta finalna w niebie, z Bogiem, w Jego obecności. Otwórzmy tekst Ewangelii. Według Marka, rozdział czternasty. Nie będę teraz cytować tych słów znanych nam pewnie na pamięć. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Ale chciałbym, abyśmy przeczytali wersety 12 do 17. I abyśmy dzisiaj skupili się, może wyjątkowo, a może i nie, ale bardziej na tym,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 I odeszli uczniowie, przyszli do miasta i znaleźli, jak im powiedział. I przygotowali wieczerzę paschalną. A gdy nastał wieczór, przybył z dwunastoma. Jakiś czas temu moją uwagę zwróciło miejsce, w którym uczniowie spożywali z Jezusem ostatnią wieczerzę. Tradycja nazywa to miejsce wieczernikiem. Znamy obrazy mistrzów renesansu. Najsłynniejszy to chyba Leonardo da Vinci, Ostatnia Wieczerza gdzie za długim stołem siedzi ich trzynastu, Jezus w środku. Wiemy, kto najbardziej na skraju, a kto najbliżej Jezusa. Chyba troszkę inaczej to wyglądało, ale na potrzeby obrazu, tak żeby wyeksponować wszystkie twarze, nastroje, emocje, które się na nich rysowały, mistrz płótna tak to przedstawił. Prawdopodobnie siedzieli w kręgu, może w czworoboku, Pewnie nie na takich krzesłach znanych z epoki renesansu, ale na niskich siedziskach używanych w starożytności, w Judei. Ale to są szczegóły. Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na to, co tekst biblijny mówi o miejscu, w którym właśnie nastąpiła Ostatnia Wieczerza. Miejsce to nazwane jest jadalnią. Jadalnia kojarzy mi przynajmniej się ze szkolną stołówką. Kolejka, tace, zupa z wielkiego kotła... I ziemniaki, i makaron z serem. I te bloczki i tak się krąży. Jadalnia. Nic takiego specjalnego. Te zapachy wymieszane sprzed wielu dni. Czasami sosy nazywane ścierkowcami. Jadalnia nie zawsze jest, przynajmniej w mojej pamięci, nie zawsze była miejscem takim bardzo przyjemnym i atrakcyjnym. No co innego, jakaś dobra restauracja. Niestety rzadko bywam, A może na szczęście. Tam już jest inny wystrój. Jest obsługa, nie samo obsługa, ale obsługa. Inaczej pachnie, inaczej to wygląda na talerzu, no inaczej się też płaci. Ale jak ewangelista Marek i także Łukasz, ale dzisiaj czytamy z Marka, jak opisuje to, co mówił Jezus na temat tej właśnie jadalni, tej izby, w której mieli się spotkać. Wiersz piętnasty. I tutaj znajdujemy, przynajmniej w naszym języku, Trzy słowa zaczynające się na P. Po pierwsze, ta jadalnia była miejscem przestronnym. Na tyle przestronnym, że tych kilkunastu mężczyzn mogło tam swobodnie się zmieścić. Przestronne. Więc nie była to ciasna klitka, w której tłoczyli się, w której mogło być duszno. Przestronne. Po drugie, czytamy w tym wersecie, przygotowaną. A więc ta sala była... Przeznaczona i przygotowana na ten cel Przygotowana w jakiś określony sposób To nie była komórka na węgiel czy ziemniaki To nie był pokój sypialny, ale to była sala przygotowana właśnie na ten cel I po trzecie Była to sala przystrojona Przestronna, przygotowana i przystrojona Te trzy słowa Pozornie mogłoby ich nie być ale one mówią nam bardzo wiele o naturze Boga, o naturze Jezusa i także o naszym powołaniu. Dlatego, że osobiście wierzę, jestem przekonany, że Wieczerza Pańska to jest nie tylko wspomnienie, obrządek i czekamy aż Jezus przyjdzie i w końcu nie będziemy musieli już tego robić, bo twarzą w twarz z Nim będziemy. Tak, czekamy na to, ale osobiście wierzę, jestem przekonany, że obraz Wieczerzy Pańskiej jest obrazem i wzorem, do którego mamy jako Kościół dążyć, który ma coś nam powiedzieć na temat właśnie wyobrażeń Boga na nasz temat, naszego powołania. I osobiście wierzę, że nasze spożywanie wieczerzy pańskie powinno, powinno nawiązywać w naszych sercach i umysłach postawie do tego opisu, który Jezus przekazał uczniom przed tym wieczorem. Tam była już kulminacja, ale przed tym wieczorem Jezus powiedział, jak sobie wyobraża, jak to ma wyglądać, o co mu chodzi. Przestronna, przygotowana, przyozdobiona. I dopiero do takiej chcę wejść. Dopiero w takiej jadalni chcę z wami spożywać wieczerzę paschalną. Kiedy czytamy o miejscu przestronnym, kojarzy nam się z pewnością wiele miejsc biblijnych, w których Bóg mówi, że daje swojemu narodowi szeroką przestrzeń. Kojarzy nam się z pewnością miejsce, w którym Paweł pisał do zboru w Koryncie, tocząc z nimi pewien spór, pewną niewygodną dyskusję. Wiecie, Koryntianie kwestionowali apostolstwo Pawła, jego namaszczenie, jego motywacje, Kwestionowali w ogóle prawie wszystko, co jest z nim związane. Mówili jedni, ja kefasowy, ja polosowy, no ja pawłowy, a ja chrystusowy. Paweł karcił, ganił to i w pewnym miejscu, w drugim rozdziale, w drugim liście do Koryntian w rozdziale 6, wierszach 11 do 13 możemy tam zajrzeć, mówi, pisze, Koryntianie, macie ciasne serca, rozszerzcie, rozszerzcie serca wasze. Koryntianie stali się ludźmi małostkowymi, egoiści, podatni na podziały, na spory, na jakieś niepotrzebne dyskusje, cieleśni jesteście, pisał do nich Paweł. Rozumiem, że Bóg chce powiedzieć do nas, że On chce przeżywać nami społeczność i relacje w przestronnym miejscu. A tym przestronnym miejscem ma być nasze serce. Serce wielkoduszne. Serce, w którym jest wiele miejsca dla innych ludzi. Jest wiele, miejsce dla, wiele miejsca dla Boga. W którym jest miejsce na swobodne działanie Ducha Świętego. Otwartość, miłość, życzliwość, szczerość przejrzystość. To jest to, czego Bóg oczekuje dzisiaj. Jak wygląda jadalnia mojego serca? Czy jest ciasnym miejscem, gdzie mieszczę się tylko ja i moje sprawy i wara innym od tego, co ja mam i co jest moje? Czy też jest miejscem, do którego ma dostęp Bóg? Którym Bóg nie jest ściśnięty i do którego mają dostęp inni ludzie, którzy mogą mieć z nami dobrą, braterską relację. Relację miłości, relację zbudowania, jak wygląda moje serce? Czy jestem otwarty, czy jestem zamknięty? Przestronna. Jadalnia przestronna. Od tego zacznijmy. Rozszerzajmy nasze serca, rozszerzajmy nasze horyzonty. Bądźmy wielkoduszni wobec siebie. Uprzejmi, serdecznie, odpuszczajmy sobie nawzajem. Miłujmy się. To jest szerokie serce. To jest ta przestrzeń, o której mówi Bóg. Po drugie, przygotowana. W jaki sposób przygotowana była ta sala? No, Wiemy, że usuwano, już no później tradycja nam żydowska mówi, że usuwano resztki kwasu, wymiatano wszelkie okruchy, usuwano wszystko, co zakwaszone. Tak, na pewno w ten sposób ta sala była przygotowana i tutaj to jest dla nas taka pewna informacja, ale myślę, że jadalnia przygotowana to jest nasze życie przygotowane na obecność Jezusa. Jest to życie oczyszczone. Oczyszczone z grzechu, oczyszczone ze złych motywacji jest to życie uświęcone jestem gotowy mieć społeczność z Bogiem jestem wolny od grzechu, jestem wolny od kwasu jestem wolny od tego, co mnie zanieczyszcza jestem przygotowany Panie Boże, jestem przygotowany mam na sobie białe szaty tak jak widzieliśmy to dzisiaj na naszych katechumenach a na głowie mojej jest oliwa namaszczenia tak jak mówi Słowo Boże jestem przygotowany Jestem gotowy, nie boję się spotkać się z Bogiem. I gotowość mówi nam też, przygotowanie mówi nam o gotowości do służenia Bogu. Drugi list do Tymoteusza 3, 16 i 17. Jestem pewien, że wielu z nas na pamięć te wersety zna. Albowiem całe Pismo przez Boga jest natchnione. Pożyteczne do nauki do wykrywania błędów, do wychowywania w sprawiedliwości. Może coś przeskoczyłem, Odpowiedzcie mi. Do poprawy. Aby człowiek, aby cały człowiek Boży był doskonały. 17 werset. Do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I to jest Bożym celem, abyśmy byli przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła. I to jest wyobrażenie Jezusa na temat relacji Jego z nami. Jego ze mną. Czy jesteś przygotowany? To znaczy, odcięte od grzechu, od jego wpływu, od zniewolenia. I po drugie, czy jesteś gotowy mi służyć? Czy jesteś gotowy mi służyć? Czy jesteś gotowy służyć Kościołowi, braciom i siostrom, a także tym, którzy może nie są braćmi i siostrami, ale są ludźmi, są bliźnimi. Być może czasami bardzo zniszczonymi przez życie, przez grzech, ale są stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. A zatem, czy moja jadalnia dzisiaj jest przestronna? Czy jest tam miejsce dla Boga? Czy jest tam miejsce dla innych? Czy moja jadalnia jest dzisiaj przygotowana? Jest czysta, święta i jest gotowa, aby służyć? I po trzecie, przystrojona, przyozdobiona. Czym są ozdoby? Ozdoby są czymś, czego mogłoby nie być. Mogłoby nie być. Nie odczuwalibyśmy na przykład głodu, gdyby nie było ozdób, albo nie odczuwalibyśmy zimna, gdyby nie było ozdób, ale moglibyśmy dużo gorzej się czuć. Dlatego, że ozdoby, przystrojenie poprawia samopoczucie. Spójrzcie na te parapety. Stoją na nich kwiatki. Jak się one nazywają, tak przy okazji? Kto wie? Lawenda. Lawenda. Jesteście nieźli. Ktoś pomyślał, aby te kwiatki kupić, stawić w te ładne, cynowe wiadereczka. Ktoś kiedyś pomyślał, aby takie ładne, mi się podobają, Zasłonę powiesić? Jakoś się ukształtować? Mogłoby tego nie być? Mogłoby tego nie być. Czy Duch, Ducha Świętego byłoby mniej? No nie. Czy Słowo Boże by nie działało w mocy? Działałoby. Ale popatrzcie, jak przyjemniej jest, kiedy takie coś tu stoi i wisi. Zgadza się? Jak przyjemnie jest, kiedy ubierzemy się w coś takiego fajnego, ładnego i czujemy się lepiej. Zgadza się? Ja tak mam. Może to jest próżność, nie wiem. Być może trochę, ale ja tak mam. Kiedy na przykład mam nową marynarkę, tak czekam, kto pierwszy to skomentuje? Już dzisiaj usłyszałem. Pozytywne. Dziękuję za te komentarze. Wiecie, te ozdoby, one poprawiają samopoczucie, one cieszą oczy, duszę. I ja myślę, że to wskazuje nam na coś takiego bardzo istotnego. Dlatego, że Biblia, kiedy mówi o przyozdobieniu, najczęściej najczęściej łączymy to z uroczystością weselną, ze ślubem korowodem weselnym z zabawą, z uroczystością Biblia bardzo dużo mówi na temat uroczystości zaślubin, między oblubieńcem a oblubienicą i teraz możemy przeczytać z Księgi Objawienia z rozdziału 21, dwa wersety Księga Objawienia, rozdział 21, pierwszy werset drugi Jan pisał, i widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I jeszcze wiersz szesnasty mówi nam o rozmiarach tego miasta. Miasto jest czworokątne, długość taka sama jak szerokość, dwanaście tysięcy stadów. Jest to ogromne miejsce, ogromne miasto, w którym bez wątpienia zmieszczą się wszyscy ludzie, jacy tylko mogli narodzić się, kiedykolwiek żyli na tej ziemi, i tak będzie tego miejsca jeszcze mnóstwo, mnóstwo. I myślę, że to przeozdobienie jest wyrażeniem uwielbienia dla Boga, radości, entuzjazmu. To jest muzyka, śpiew, to jest świętowanie, to jest celebrowanie. To jest oddawanie chwały Bogu, to jest właśnie to trochę lepsze ubranie, które założysz w niedzielę na nabożeństwo, właśnie po to, żeby podkreślić, że to jest dla Ciebie taki wyjątkowy czas. Może nie wszyscy przywiązują do tego uwagi, to nie jest konieczne, ale wiecie, kiedy idziemy na imieniny do cioci Zosi, ubieramy się troszeczkę lepiej, bo wiemy, że ciocia Zosia zwraca na to uwagę, więc robimy to dla niej. Bo chcemy podkreślić, że ją szanujemy, że jest dla nas osobą bardzo ważną. I kiedy zgromadzamy się razem, myślę, że Bóg patrzy na serce, ale ludzie patrzą także na siebie nawzajem. I to jest ważne, abyśmy swoim zachowaniem, wyglądem odnosili innych na duchu. Nie widzę w was jakiegoś entuzjazmu. Załamaliście się, tak? O, jak ja wyglądam? Wyglądacie wspaniale wszyscy, naprawdę. Dzięki Bogu za to, że Mamy w co się przyodziać. A zatem wyobrażenie Boga na temat wieczyży pańskiej to nie jest tylko to, abyśmy wiernie cytowali słowa Jezusa, łamali chleb, pili z kielicha i abyśmy na joty od tego nie odstąpili. Ale to jest cały proces przygotowania. To jest proces przemiany naszego życia, naszego myślenia, naszego zachowania. Zadbajmy o to, żeby ta nasza jadalnia, zarówno ta wspólna, jak i ta moja indywidualna, bo o świątynią Bożą jesteśmy, aby była przestronna żeby było tam miejsce dla Boga i dla innych ludzi, żeby była przygotowana, to znaczy uświęcona i gotowa do służenia, ja była przyozdobiona, aby była pełna chwały, radości, czegoś wyjątkowego z powodu Jezusa, czegoś wyjątkowego z powodu tego, że Kościół świętuje, czegoś wyjątkowego, radosnego, czegoś, z czego przeżyjesz, ale jakże poprawia to jakość życia, nastrój, samopoczucie. Amen.